Najważniejszym zadaniem, przed którym stanął Rząd Jedności Narodowej Socjalisty Edwarda Osóbki-Morawskiego było zorganizowanie wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1946 roku. PSL Stanisława Mikołajczyka jako jedyne stronnictwo obozu londyńskiego mogło wziąć udział w tych wyborach i siły niepodległościowe były gotowe je poprzeć. Stanisław Mikołajczyk od czerwca 1945 roku działał w Polsce. Kiedy wrócił do kraju z emigracji powiedział na lotnisku. Chcę być pierwszy, a wierzę, że pójdą za mną wszyscy stamtąd, bo pragną, potęknią, bo chcą być z Wami. Są razem, ręka w rękę, pójść, by odbudować, by zaleczyć rany, by żyć wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś o wydarzeniach 1946 roku, drugiego roku pokoju, ale kolejnego roku niepokoju sił antykomunistycznych o losy Polski.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 Wizja wyborów i poparcie dla Stanisława Mikołajczyka ze strony sił niepodległościowych to skłoniło opozycyjne PPR do wysunięcia propozycji utworzenia bloku wyborczego stronnictw reprezentowanych w rządzie, tzw. bloku demokratycznego i podziału mandatów według z góry określonego klucza, odrzuconego jednak przez PSL. Stronnictwo stało się obiektem nie tylko ataków politycznych ze strony władzy. W niektórych powiatach zakazano jego działania, Władza zdecydowała także o odroczeniu wyborów i przeprowadzeniu niekorzystnego dla PSL referendum w sprawie trzech kwestii – zniesienia Senatu, akceptacji dla reformy rolnej i nacjonalizacji oraz zachodnich granic. Blok demokratyczny forsował trzy razy tak. PSL na pierwsze pytanie – nie, co pokrywało się ze stanowiskiem Kościoła, ale nie części podziemia niepodległościowego. PSL uznało korzystny dla władzy wynik referendum za sfałszowany i oprotestowało go. Protesty pod wpływem których Stalin zdecydował o wyeliminowaniu PSL z Układu Sił Politycznych przeszły bez większego echa na arenie międzynarodowej. Zbiegły się z lipcowym pogromem Żydów w Kielcach, obecnym na pierwszych stronach zagranicznych gazet. Jako sprawców pogromu kieleckiego władza wskazywała opozycję i podziemie niepodległościowe. Te wydarzenia były największym z mordów i wystąpień antyżydowskich w Polsce w latach 1945-46. Tymczasem w części PPS-u pojawiła się obawa wchłonięcia przez PPR, czego zwolennikiem był Józef Cyrankiewicz. Przeciwnicy takiego rozwiązania szukali wsparcia dla siebie u Stalina. Ale w listopadzie została podpisana umowa o jedności działania PPR i PPS jako niezależnych i równorzędnych do czasu uzyskania i tu cytuję pełnej jedności organicznej. Wcześniej we wrześniu Krajowa Rada Narodowa uchwaliła ordynację wyborczą do Sejmu Ustawodawczego, wzorując się na tej z 1922 roku. Jednak przebieg wyborów, jak miało się okazać już 19 stycznia 1947 roku, na pewno tych sprzed 25 lat nie przypominał. Rok 1946, drugi rok pokoju, ale rok kolejnego, może jeszcze bardziej wzmożonego niepokoju sił antykomunistycznych, sił niepodległościowych o losy Polski. Tak można by scharakteryzować czasu, o którym będziemy dziś mówić? Tak, rzeczywiście, mimo że wojna, wielka wojna oddalała się już w przeszłość, to... Niestety wcale nie zmniejszała się od maja 45 roku skala przemocy w Polsce, zwłaszcza tej przemocy zorganizowanej przez państwo. Ona będzie rosła w 46 roku. Działania grup partyzanckich czy grup zbrojnych w podziemiu, to i one nie będą jeszcze się zmniejszały w 46 roku, ale można szacować, że kilkanaście tysięcy ludzi w podziemiu zbrojnym pozostawało. I nie była to przede wszystkim ta organizacja, którą najczęściej kojarzymy z walką o niepodległość w tym okresie, a więc Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość utworzone 2 września 1945 roku. A nie było dlatego Zrzeszenie, czyli WIN, główną siłą w podziemiu zbrojnym, bo nie to było głównym celem WIN-u. WIN miał być organizacją cywilną, bardziej nastawioną na walkę polityczną, przetrwanie, dotrwanie do momentu, w którym... Stanisław Mikołajczyk jako przywódca jedynej autentycznej wielkiej siły politycznej w Polsce, która została zalegalizowana, czyli PSL-u, będzie mógł przejąć na drodze demokratycznej władzę w Polsce, a więc pierwszy zarząd win z pułkownikiem Janem Rzepeckim jeszcze. Ten zarząd utworzony we wrześniu 1945 roku nastawiał się raczej na to, aby pomagać tym, którzy wychodzili z podziemia, by pomagać rodzinom aresztowanych akowców, by jednocześnie zwalczać propagandę komunistyczną. Oddziały winu w podziemiu nie przekraczały kilku tysięcy, w sumie w całym winie było zrzeszonych 20 może 30 tysięcy ludzi. To była rzeczywiście bardzo liczna, jak na warunki działania podziemnego organizacja, ale nie mieszajmy porządków, nie była to w całości jakaś partyzantka antykomunistyczna. Działało natomiast sporo także innych oddziałów w podziemiu, m.in. oddziały związane ze Stronnictwem Narodowym, które nie zostało zalegalizowane, w związku z tym niejako zmuszone było do funkcjonowania w podziemiu. NZW, czyli jedna z ważniejszych formacji zbrojnych związanych ze Stronnictwem Narodowym, czy resztki NSZ-u, także walczyły wciąż jeszcze w 1946 roku. Było także szereg grup niejako rozproszonych, politycznie rozproszonych. Byli ludzie inspirowani przez Piłsudczyków w podziemiu. jakby taką czapkę polityczną dla piłsudczykowskich organizacji tworzył przede wszystkim pułkownik Wacław Lipiński, znakomity historyk. Przedwojenny. Były także grupy partyzantów, które bez oglądania się na świat polityki po prostu dawały świadectwo walki o niepodległość. I były wreszcie takie grupy, które ulegały bardzo naturalnej, niestety w warunkach długo przeciągającego się funkcjonowania w podziemiu, tendencji do pewnej degeneracji, prawda, do przejścia w stronę napadów bandyckich. Takich też było dużo. Ale można powiedzieć, że rzeczywiście w takim podziemiu niepodległościowym zbrojnym funkcjonowało no, około kilkanaście tysięcy osób naraz, niejako w jednym momencie, bo oczywiście w ciągu całego roku 1946 ta liczba przewijających się przez oddziały partyzanckie była znacznie większa. Historia żywa. Panie profesorze, w 1946 roku terror jaki organizowało nowe państwo, aby zwalczyć podziemie niepodległościowe i grupy antykomunistyczne był dojmujący. Może o tym świadczyć, zdaje się, liczba uwięzionych? Tak, niestety zapełniało się 115 zakładów karnych, w tym 7 centralnych więzień z takimi symbolicznie i realnie najważniejszymi więzieniami jak Rawicz, Sieradz, Wronki, Fordon. Tam trafiały dziesiątki tysięcy ludzi oskarżonych, podejrzanych o współpracę z podziemiem. Możemy uciec się tutaj do danych, które przechowywane są w archiwum IPN z papierów przejętych po Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego z owych czasów, które mówią o tym, że mniej więcej 100 tysięcy zatrzymano takich właśnie podejrzanych w drugiej połowie 1945 i 1946 roku. A więc to rzeczywiście była... Ogromna skala walki o przyszłość Polski, walki, w której na beznadziejnej, jak się zdawało, pozycji stoją ci, którzy pragną wciąż być po stronie niepodległości przeciwko tym, którzy uznali podległość od Moskwy i ją narzucają. Przypomnijmy, że wśród rozmaitych dekretów, które zostały wprowadzone w drugiej połowie 1945 i 1946 roku był dekret pozwalający karać śmiercią za posiadanie radiobiorników i były wyroki śmierci. To zupełnie jak podczas okupacji niemieckiej. Tak, rzeczywiście przypomnijmy, że znamy konkretne przypadki i wyrok został wykonany, w tym także na kobietach. Trudno w to jakby uwierzyć nam z dzisiejszej perspektywy, ale takie były realia 1946 roku. Były także obozy pracy, do których można było wysyłać w trybie administracyjnym właśnie na podstawie jednego z owych dekretów za szkodnictwo gospodarcze, Albo również na podstawie wyroków rozmaitych sądów, w tym sądów podporządkowanych bezpośrednio Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. W tych obozach było kilkadziesiąt tysięcy osób. W części zapełniali je jeńcy niemieccy. Tu zwłaszcza Świętochłowice ogromny obóz zapisał się czarnymi kartami, jeśli idzie o traktowanie tych właśnie więźniów, czy Łambinowice. Były także obozy, do których trafiali Przede wszystkim polscy patrioci, na przykład w Jaworznie, gdzie obok ukraińskich nacjonalistów z UPA, zwalczających zarówno nowe państwo ustanowione przez Stalina nad Wisłą, ale i Polskę i polskość jako taką, Obok zatem ukraińskich żołnierzy podziemia czy terrorystów, jak kto woli, trafiali tam uczestnicy polskich konspiracji, w tym konspiracji młodzieżowych. Wspomnę tutaj znakomitego nauczyciela historii, który wprowadzał mnie w świat fascynacji naszą przeszłością świętej pamięci profesora Marka Eminowicza, który był jednym właśnie z owych jawożniaków, prawda? młodziutkich ludzi, którzy za swój patriotyzm okazywany w szkole trafiali do obozu pracy. Szacuje się na podstawie, niedawno zresztą nakładem Wydawnictwa Literackiego, wydanej bardzo rzetelnej monografii, że około 40 tysięcy ludzi zmarło w obozach do 1951 roku. To też warto sobie uświadomić, jeżeli mówimy o tym pierwszym okresie Historii politycznej, którą trochę anachronicznie nazywamy PRL-em, bo przypomnijmy PRL formalnie istnieje od 1952 roku, kiedy ta nazwa zostanie przyjęta. Nadal to, panie profesorze, była Rzeczpospolita Polska. Tak, wciąż była to Rzeczpospolita Polska, ale bardzo różniła się od Rzeczpospolitej w samych swoich założeniach. Rzeczpospolita to jest rzecz wspólna obywateli, którzy traktują swoje państwo jako właśnie swoje Tutaj państwo, władze państwowe traktowały ten teren i społeczeństwo na nim zamieszkujące jako obszar do podboju i to podboju prowadzonego po prostu militarnymi środkami w 1945, 1946, 1947 roku. Zamiast wyborów parlamentarnych w Polsce w 1946 roku odbyło się referendum z trzema pytaniami, na które to referendum zgodził się Stanisław Mikołajczyk. Uczestniczył w referendum działacz PSL Władysław Bartoszewski. Przed Polakami była jedna alternatywa. Albo upieramy się przy tym, że tam gdzieśmy doszli w wyniku przegranej przez Niemców wojny, mamy pozostać, albo chcemy żyć w warunkach niedożycia, w Księstwie Warszawskim czy Ala Królestwie Kongresowym. I nawet ludzie, którzy byli zdecydowanymi przeciwnikami tego systemu politycznego, który w Polsce prowadzono, jednak na trzecie pytanie wahali się w odpowiedzi negatywnej na złość. Ja sam, muszę to otwarcie powiedzieć, na pytanie trzecie odpowiedziałam tak. Choć na pytanie drugie, wbrew zaleceniom mojej partii, odpowiedziałam nie. Nie dlatego, żebym był przeciwnikiem reform społecznych, ale dlatego, że przy moim stopniu uświadomienia, czy przy moim nastawieniu widziałem w tym trik, mający na celu tylko postawienie znaku równości między reformami a tymi reformatorami spod znaku określonej partii i określonej koncepcji. Dlaczego Mikołajczyk uczestniczył w tej grze nowej władzy, w grze PPR-u? Czy wierzył, że może pokonać nową władzę z nadania Moskwy? Czy był romantykiem, politykiem naiwnym? Romantyk to chyba ostatnie określenie, jakie historyki mówią o, o Mikołajczyku, tak. Popełnił chyba błąd swojej kalkulacji, naturalnie nie wiemy co by było gdyby, ale kiedy strona komunistyczna PPR proponował udział PSL-owi w bloku, gwarantował na początku tych negocjacji 20% mandatów dla psl -u. Mikołajczyk uważał, że ponieważ stoi na czele jedynej cieszącej się autentycznym masowym poparciem siły politycznej, w połowie 1946 roku PSL liczył 800 tysięcy członków. No to była gigantyczna partia, na pewno najbardziej popularna partia. PPR miał wtedy ponad dwukrotnie mniejszą liczbę członków. Otóż Mikołajczyk uważał, że co najmniej 75% należałoby mu się miejsc w nowym Sejmie. Być może, niektórzy historycy uważają, komuniści traktowali tę swoją propozycję 20% dla PSL-u jako punkt wyjścia do negocjacji, zakładając, że można ustąpić trochę, być może do 35%. Czy to by zmieniło wiele w sytuacji politycznej Polski? Nie odpowiemy nigdy na to pytanie, co by było, gdyby Mikołajczyk przyjął propozycję komunistów. Myślę, że wzdragał się przed wejściem do bloku, ponieważ zdawał sobie sprawę, jak wygląda polityka zastraszania, marginalizowania i rozbijania PSL-u przez komunistów i dlatego w żadne tego rodzaju układy nie chciał z PPR-em wchodzić. Jak ta taktyka wyglądała? No cóż, po pierwsze komuniści konsekwentnie forsowali utrzymanie drugiej, równoległej wobec PSL-u, organizacji chłopskiej, Stronnictwa Ludowego. Oczywiście to stronnictwo, odkąd Mikołajczyk wrócił do Polski, stało się fikcją. Wszyscy autentyczni działacze chłopscy przeszli masowo do PSL-u Mikołajczykowskiego. Ale komuniści przezornie, roztropnie z punktu widzenia swojej strategii opanowywania Polski, chcieli mieć konkurencyjne dla PSL-u stronnictwo chłopskie i ów SL prokomunistyczny utrzymali. W ten sposób mogli mówić, my też mamy swoich chłopów, mamy swoją reprezentację wsi, i mogli w ramach samego ruchu chłopskiego wprowadzać rozdwojenie, rozbicie. Oprócz tego oczywiście już w 1946 roku dochodziło do dziesiątków mordów politycznych, skrytobójczych na działaczach PSL-u. W tym zginął sekretarz generalny tej partii, Ściborek, niewyjaśnionych do dzisiaj zresztą okolicznościach, ta atmosfera zastraszania, która towarzyszyła jednocześnie ofertom, o których pani redaktor wspomniała, no nie mogła nastrajać ufnością do faktowania z komunistami, z PPR-em, przywódcy PSL-u. A więc nie zgodził się na tę wersję, natomiast niewątpliwie nieroztropnie to był po prostu błąd polityczny. Zgodził się na referendum, o którym pani redaktor wspomniała, na referendum w sprawie trzech kluczowych kwestii czy zgadzasz się na likwidację Senatu? Czy zgadzasz się na zmiany ustrojowo-ekonomiczne, a więc reformę rolną i nacjonalizację przemysłu? I czy zgadzasz się na nowe granice polskie obejmujące ziemię zachodnie, podbitych przez Armię Czerwoną, czy też wyzwolonych przez Armię Czerwoną, jak to woli, w 1944-1945 roku? w którym zostały przeprowadzone wybory. Dużo wcześniej miały takie wybory Węgry, Czechosłowacja, Rumunia, co dawało większą reprezentację w tych krajach sił autentycznie niekomunistycznych. Natomiast CPR świadomie odwlekał moment wyborów, do których, jak również mówiliśmy, Polska była zobowiązana na mocy umów jałtańskich. Chciał bardziej steroryzować społeczeństwo, mocniej schwycić cugle władzy, tak, ażeby niejako zapewnić sobie z góry wynik tych wyborów. I referendum znakomicie posłużyło temu odwleczeniu o jeszcze jeden rok, do stycznia 1947 roku. A ile jest prawdy w takim stwierdzeniu, że właściwie ono miało także pokazać, że PSL-owi chodzi o to samo, o co chodzi PPR-owi, bo PSL też może głosować trzy... Razy tak, a żeby się odróżnić, Mikołajczyk jednak podjął decyzję, by na pierwsze pytanie o zniesienie Senatu odpowiedzieć nie. Tak, rzeczywiście. To był swego rodzaju test poparcia politycznego. Gdyby Mikołajczyk wybrał trzy razy tak, można powiedzieć, że wybrałby ugodę z PPR-em na jego warunkach, czyli na warunkach PPR-u. Zgodę na pełne podporządkowanie PSL-u, logice gry politycznej, którą Gomułka-Bierut prowadzili w Polsce. Uważając, że referendum wykaże skalę poparcia dla PSL-u, zdecydował się Mikołajczyk właśnie na krok, o którym wspomniała pani redaktor, to znaczy na taktyczne głosowanie za utrzymaniem Senatu. Czyli trzeba było odpowiedzieć nie na pierwsze pytanie referendum, które mówiło, czy jesteś za zniesieniem Senatu. I w ten sposób głosy oddane na pierwsze pytanie na nie oznaczałyby skalę poparcia dla PSL-u. Nie wziął pod uwagę Mikołajczyk prostej okoliczności. Realne władze w Polsce były zdeterminowane, żeby ten wynik sfałszować. Użyłem określenia realne władze, praktycznie rzecz biorąc można określić je jako grupę przywódczą PPR-u, która otrzymywała instrukcje osobiście od Stalina w czasie dość częstych spotkań, czy to w Moskwie, czy to w Soczi. Gdziekolwiek Stalin był gotów ich przyjąć, a przyjmował ich dość często w 45 6 roku i mówił, co mają robić. Mają utrzymać stolice w Warszawie, mają utrzymać Mazurek Dąbrowskiego jako hymn Polski. Od takich, można powiedzieć, symbolicznych gestów po kluczowe decyzje na przykład w sprawie polityki wobec psl -u. Stalin początkowo był gotów przedłużyć agonię, czy też, mówiąc inaczej, istnienie psl na polskiej scenie politycznej. Dopiero w drugiej połowie 1946 roku zdecydował, że PSL trzeba faktycznie zlikwidować. I tego rodzaju decyzje następnie Gomułka, Bierut, ministrowie rządu, w którym osób kamorawskie nie miały oczywiście nic do powiedzenia jako figurant całkowity, ale ci realnie sprawujący władzę ministrowie tacy jak Stanisław Radkiewicz, czyli minister bezpieczeństwa publicznego Hilary Minc, zajmujący się nacjonalizacją przemysłu i bitwą o handel, czyli likwidacją drobnej przedsiębiorczości handlu, sklepów i sklepików, dzięki którym Polacy mogli jakoś funkcjonować w tym trudnym czasie, czy właściwie pełniący bardzo niewielkie formalnie funkcje, ale kluczowa postać w całym rządzie, Jakub Berman. To byli ludzie, którzy naprawdę kierowali Polską, tak oczywiście jak życzył sobie tego Stalin. I oni właśnie podjęli decyzję, że referendum trzeba wykorzystać jak najbardziej nie tylko do odwleczenia wyborów, ale po to, żeby wykazać słabość psl -u. I jak to zrobili? No tak jak im Stalin polecił. Przyjęli specjalistów od fałszowania wyborów z pułkownikiem Aronem Pałkinem na czele, który testował niejako na referendum możliwości sfałszowania o wiele ważniejszego aktu, czyli wyborów, które kiedyś w końcu musiały się odbyć. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji Radiowej Jedynki. Historia Żywa Mówi Stanisław Mikołajczyk. Musimy napiętnować i potępić komunistów, sprawców nieszczęścia narodu polskiego i wysuwać publicznie, gdy naród polski tego uczynić nie może... Jego żądania i wołania. Można chyba powiedzieć, że PPR planował, by to czas pokonał PSL i opór Mikołajczyka. Jednak Stalin nie zdał się na czas. Po referendum zdecydował o wyeliminowaniu PSL-u z układu sił politycznych. PSL protestowało w sprawie sfałszowanych wyborów, ale to przeszło bez większego echa poza krajem. PPR akurat Gomułka był gorącym zwolennikiem jak najszybszej rozprawy z PSL-em. To Stalin właśnie wcześniej hamował pod tym względem chęć oczyszczenia politycznej sytuacji w Polsce przez PPR z wszelkiej opozycji. Ale istotnie przełomem było tutaj referendum i jego sfałszowanie wyjątkowo bezczelne. Przypomnijmy, że według oficjalnych wyników Blisko 70% odpowiedziało tak na pierwsze pytanie, co by znaczyło, że za PSL-em opowiedziało się najwyżej 30%. Z raportu, jaki wysłał główny organizator tego fałszerstwa, pułkownik Alon Pałkin do Moskwy, wynika, że na pierwsze pytanie, to w sprawie Senatu, 70% zagłosowało nie, czyli były dokładnie odwrotne proporcje w stosunku do tych, jakie ogłoszono. Na drugie pytanie zagłosowało 56% nie, tak jak to przekazał swoim mocodawcom w Moskwie pułkownik Pałkin, czyli takie były realne wybory Polaków, a więc ponad połowa uczestników referendum czerwcowego z 1946 roku powiedziała, że nie życzy sobie nacjonalizacji przemysłu i około 70% powiedziało tak, na trzecie pytanie, formalnie przecież wydawało się ono absolutnie zgodne z polską racją stanu, bo dotyczyło przynależności ziem zachodnich i północnych do Polski. Ale wielu odczytywało je w ten sposób. Dostaliśmy te ziemię w zamian za połowę państwa polskiego, którą zabrał nam Stalin. Wolimy odzyskać Wilno i Lwów. A więc takie były realne wyniki, ale ogłoszono te wyniki, zgodnie z którymi 70% głosowało tak na pierwsze pytanie, 77% na tak na drugie pytanie i 92% na trzecie pytanie głosowało tak. Tak się złożyło, że w Krakowie opublikowano już 4 lipca prawdziwe wyniki z Krakowskiej Komisji Wyborczej, a więc dla miasta Krakowa. Tutaj te wyniki były rzeczywiście szokujące dla władzy komunistycznej. Bo zgodnie z tą opublikowaną informacją 84% głosowało na nie w Krakowie, na pierwsze pytanie, a więc taka była skala odrzucenia komunizmu w mieście, obok którego niejako za karę zbudowano później socjalistyczną Nową Hutę. Równie ważne jak samo sfałszowanie, a więc pokaz siły manipulacji, siły bezczelności, kłamstwa nowej władzy i przemocy, bo oczywiście towarzyszyła temu także po prostu fizyczna przemoc. Aresztowania członków PSL-u? Tak jest, aresztowania prewencyjne albo też długoterminowe. Wciąż powtarzające się skrytobójstwa, o których już wcześniej wspominałem, działaczy PSL-u. Obok samego sfałszowanego wyniku referendum ważniejsze było to, że zbiegło się ono ze wspomnianą przez panią redaktor tragedią pogromu kieleckiego. Jest lipiec, polityczna gorączka, walka PPR-u z PSL-em. No właśnie i zupełnie przypadkowe, czy jednak nie? Wydarzenie Pogrom Żydów w Kielcach stał się obecne na pierwszych stronach zagranicznych gazet, a jako sprawców Pogromu Kieleckiego władza wskazywała opozycję i podziemie niepodległościowe. Zbieg okoliczności, czy jednak nie? Niestety tragedia kielecka nie może być potraktowana wyłącznie jako zbieg okoliczności, ale raczej jako splot kilku czynników. Jednym z nich były oczywiście trwałe w części społeczeństwa polskiego nastroje antysemickie związane z poczuciem przede wszystkim zagrożenia, że Żydzi, którzy ocaleli w Związku Sowieckim, uciekając tam przed Holokaustem organizowanym przez Niemców, kiedy wracają do Polski, zechcą wrócić do swoich domów, w których już zdążyli się osiedlić nowi polscy mieszkańcy. Ta pierwsza kwestia nakładała się na drugą, nową, jeśli można tak powiedzieć, kwestię zatruwającą stosunki polsko-żydowskie. Powszechną właściwie wiedzę, powiększoną jeszcze przez plotkę, o ogromnej nadreprezentacji Żydów w aparacie bezpieczeństwa prześladującym tych, którzy walczyli o polską niepodległość. Żydów ze wschodu, komunistów. To byli polscy Żydzi w większości. Według danych, które przytaczał sowiecki główny doradca w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, generał Nikołaj Seliwanowski, Żydzi mieli stanowić ponad 50% wyższych funkcjonariuszy, kierownictwa, można tak powiedzieć, Ministerstwa Bezpieczeństwa. W świetle nowych ustaleń m.in. profesora Paczkowskiego można uznać, że w okresie 1944-1954 oficerowie pochodzenia żydowskiego stanowili około 37% wyższych kadr dowódczych urzędów bezpieczeństwa. Faktem jest, że ta nadreprezentacja, bardzo wysoka nadreprezentacja Żydów w aparacie bezpieczeństwa na jego szczytach pogłębiała antagonizm, tragiczny antagonizm. Tragiczny tym bardziej, że chodziło przecież o naród, który doświadczył najcięższej zbrodni na sobie w czasie II wojny światowej. Także elementy zemsty niejako za Holokaust tutaj wchodziły w grę. Przypomnę niesławnej pamięci postać Salomona Morela, oficera organów bezpieczeństwa w tym czasie, który właściwie do prywatnej zemsty wykorzystał swoją funkcję jako jeden z dowódców obozów, w którym przetrzymywano Niemców, ale także Polaków. Wśród Niemców byli prawdziwi zbrodniarze, ale rodzaj reżimu, jaki tam wprowadził Morel, był reżimem po prostu hitlerowskim. Tego rodzaju aspekty związane z zemstą za Holokaust, czasem celowaną w prawdziwych sprawców tego Holokaustu, czyli w Niemców, a czasem przenoszoną na Polaków, także oczywiście pogłębiała wrogość ze strony polskiej, która w tym przypadku padała niekiedy ofiarą owej zemsty. I wreszcie czynnik, jeszcze jeden, o którym trzeba wspomnieć przy okazji pogromu kieleckiego. Kilkakrotnie dochodziło już wcześniej, jeszcze w 1945 roku latem, w Krakowie, w Rzeszowie, do prób zorganizowania pogromu. I w tamtych przypadkach, zwłaszcza w Rzeszowie, wiemy ponad wszelką wątpliwość, że były to prowokacje organizowane przez. Kilku oficerów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Chodziło już wtedy o to, żeby kompromitować społeczeństwo polskie, pokazując antysemityzm Polski jako krwiożerczy i gotów do nowych zabójstw na ludności, tej resztce ludności żydowskiej, która pozostała po straszliwym holokauście dokonanym na ziemiach polskich przez Niemców. Wtedy się te prowokacje nie udały, to znaczy owszem doszło do zamieszek antyżydowskich, ale szczęśliwie nikt nie zginął ani w Rzeszowie, ani w Krakowie. W Krakowie, przepraszam, jedna czy dwie osoby jednak w wyniku tych zajść zmarły. I tego rodzaju zajścia powtarzały się później także w innych miejscach, czasem z widocznym udziałem funkcjonariuszy MBP, a czasem bez ich udziału. Pamiętajmy, nie wszędzie ten udział był potrzebny. To paliwo do rozgrzania nastrojów antysemickich niestety występowało. I tak było też w Kielcach. Jest wiele poszlak wskazujących na inspiratorską rolę tego pogromu ze strony funkcjonariuszy MBP. Na pewno ponad wszelką wątpliwość widoczna jest bierność milicji miejscowej w Kielcach i lokalnego MBP w powstrzymaniu tego, co działo się w Kielcach 4 lipca 1946 roku. Ale dowodów ostatecznych na inspirowanie tego pogromu przez MBP w Kielcach nie ma. Tragedia jest faktem. Zginęło 37 osób bezpośrednio w Kielcach, ponad 40 w towarzyszących także temu pogromowi, innych zajściach. To właśnie tragiczne, największe morderstwo dokonane na absolutnie niewinnej ludności żydowskiej, niczemu niewinnej ludności żydowskiej. W Kielcach stało się natychmiast powodem wspaniale rozegranej kampanii propagandowej, która miała oczernić cały naród polski jako naród zbrodniczych antysemitów. Temu służyły właśnie te publikacje, m.in. w Timesie, nieschodzące z pierwszych stron, jak słusznie pani redaktor przypomniała. I temu służyło rozegranie tej sprawy przez władze komunistyczne w Polsce, które przypisały odpowiedzialność za te zbrodnie. Tu już na pewno ponad wszelką wątpliwość, niesłusznie, a nawet użyję mocniejszego słowa łajdacko, przypisanie odpowiedzialności za te zbrodnie opozycji politycznej, czyli PSL-owi lub podziemiu niepodległościowemu. Kiedy władze komunistyczne nakłaniały także część organizacji żydowskich, biskupów polskich do potępienia, pogromu kieleckiego wraz z uznaniem tej właśnie interpretacji, którą narzuciły władze, że za pogrom odpowiada opozycja i organizacje niepodległościowe, biskupi odmawiali udziału w tym politycznym wykorzystaniu pogromu. Ale jeden z nich stwierdził, że sami Żydzi są winni antysemityzmowi. Tak, prywatnie mówił tak jeden z biskupów, to prawda, ale publicznie do tego rodzaju deklaracji oczywiście nie dochodziło. Jeden z biskupów Teodor Kubina, biskup Częstochowski, potępił otwarcie pogrom kielecki, nie obawiając się tego posądzenia o wykorzystanie tego w propagandzie władzy komunistycznej, jednakże jego głos pozostał izolowany. Czy walka PPR-u z PSL-em wprowadziła w pps niepokój, że następni będą oni, że... Mogą być wchłonięci przez PPR, czego zwolennikiem był Józef Cyrankiewicz. Przeciwnicy takiego rozwiązania szukali wsparcia dla siebie u Stalina. Jednak w listopadzie została podpisana umowa o jedności działania PPR i... PPS jako niezależnych i równorzędnych, jak już wspomniałam na początku, do czasu uzyskania pełnej jedności organicznej. To dość oryginalne, ciekawe sformułowanie. Czy takie rozwiązanie jest zaskoczeniem, czy nie? Czy Stalin tutaj maczał swoje palce? Paradoksalnie Cyrankiewicz i Stanisław Szwalbe, czyli kluczowi przywódcy tego PPS-u legalnie działającego w Polsce, mogli powoływać się w rozmowach na temat przyszłości ich partii na zdanie, które usłyszeli osobiście od samego Stalina, kiedy przyjmował ich u siebie na daczy. Stalin powiedział, że w polskim narodzie, chyba użył takiego określenia, w polskim narodzie jest miejsce dla, ważne miejsce dla polskiej partii socjalistycznej. Cyrankiewicz nawet publicznie to zdanie powtarzał, nie zdradzając oczywiście, kto jest jego autorem, bo nie miał upoważnienia od Stalina, a nadużywanie imienia Stalina było znacznie bardziej niebezpieczne niż nadużywanie imienia Boskiego w tamtym czasie. W każdym razie zachęcony niejako tą opinią Stalina, która była częścią oczywiście jego gry, a nie żadnym autentycznym przekonaniem Stalina. Cyrankiewicz i część działaczy PPS-u uważała, że można jeszcze utrzymać odrębność tej partii, ale Stalin już w drugiej połowie 1946 roku nie miał wątpliwości, że PPS będzie musiał połączyć się z PPR-em, powinna być tylko jedna partia, tak jak jest oczywiście w Związku Sowieckim, jedna partia komunistyczna. Nie ma miejsca na alternatywę socjalistyczną. Stalin całe swoje, można powiedzieć, życie jako przywódca państwa sowieckiego zwalczał socjalfaszystów, jak nazywał organizacje socjalistyczne, nie chcąc, żeby na lewicy była jakakolwiek alternatywa dla komunistów. Zgodnie z tą logiką można było, jeśli się ją zrozumiało, przyjąć do wiadomości, że PPS nie ma w istocie przyszłości, jak długo Stalin decyduje o tej przyszłości w Polsce. Stało się to już właściwie dość przejrzyste 26 września 1946 roku, kiedy zawiązano wyborczy blok stronnic demokratycznych, tak się on formalnie nazywał, z PPR-em, PPS-em, prokomunistycznym stronnictwem ludowym i stronnictwem demokratycznym, który miał zastąpić zniszczone stronnictwo pracy. To był także czas, kiedy o przyszłości PPS-u można było wnioskować na podstawie doświadczeń aresztowanych, zastraszanych bardziej niezależnie myślących uczestników ruchu socjalistycznego. Pamiętajmy, że oczywiście w procesie 16 wybitni przedstawiciele PPS-u znaleźli się w moskiewskich więzieniach. Teraz do polskich więzień trafiali socjaliści mieszkający w Polsce, bardzo wyraźnym znakiem ostrzegawczym stały się masowe aresztowania przeprowadzone właśnie jesienią 1946 roku wśród działaczy zarówno PSL-u, jak i zwolenników niezależności resztek ruchu socjalistycznego w Polsce. Szczególnie ważne było aresztowanie sekretarza generalnego PSL-u Stanisława Mierzwy, profesora Karola Buczka, wybitnego mediewisty, który był zarazem redaktorem naczelnym tygodnika Piast, czy Stefana Inglota, także redaktora czasopisma PSL-owskiego, wiesi państwo. Przygnębiające jest to, że te aresztowania, które dotknęły także pracowników naukowych, uniwersyteckich, profesor Buczek był przecież pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, spotkały się z aplauzem formalnym i z potępieniem samych naukowców przez władze rektorskie. To świadczyło o upadku etosu uniwersyteckiego ze strony władz uniwersytetów, które podpisywały takie haniebne potępienia własnych profesorów, byle zasłużyć się nowej władzy. To rzeczywiście była niestety już otwarta ta najczarniejsza karta w historii polskich uniwersytetów. PPL odwlekała wybory, ale we wrześniu Krajowa Rada Narodowa uchwaliła ordynację wyborczą do Sejmu Ustawodawczego, wzorując się na tej ordynacji z 1922 roku. Jak tłumaczyć ten wybór? No dość egzotyczny i oryginalny powiedziałabym jak na tamte warunki. Ostatecznie wybory odbyły się 19 stycznia 1947 roku. Tamta ordynacja, przypomnijmy, była rzeczywiście ordynacją niezwykle demokratyczną, jeżeli w ogóle można stopniować demokrację, pozwalającą stosunkowo łatwo rejestrować komitety wyborcze. Rzecz jasna alternatywą legalną mogła być tylko ordynacja wyborcza związana z konstytucją kwietniową, dużo mniej demokratyczną, tą uchwaloną w 35 roku i rzecz jasna potępioną przez nowe władze komunistyczne Polski, Przypomnę, że obowiązywał już od końca 1945 roku dekret karny o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację kraju, jak to określał ów dekret, czyli za rządy sanacyjne w II Rzeczpospolitej i dziesiątki polskich patriotów trafiło właśnie niejako za czasy II Rzeczpospolitej do więzienia w 1946-1947 roku. Między innymi premier Kazimierz Świtalski, przedwojenny premier, przeżyje prawdziwe tortury w więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czy kilku wojewodów przedwojennych, w tym słynny rzecznik pojednania polsko-ukraińskiego Henryk Józewski, czy słynny, a może raczej osławiony komendant twierdzy, czy zwierzchnik twierdzy Brzeskiej, wojewoda Kostek-Biernacki. To był realny stosunek, powiedziałbym, do dziedzictwa II Rzeczpospolitej w wykonaniu komunistów, choć jednocześnie chętnie brali niejako na sztandary, mówiąc umownie, więc eksponowali te wybitne postaci z życia II Rzeczpospolitej, które gotowe były firmować nowy porządek polityczny w Polsce. No między innymi taką rolę odgrywał w owym czasie, czyli w latach 46-47. Były wicepremier, niezwykle zasłużony dla gospodarki polskiej Eugeniusz Kwiatkowski, który był w tym czasie hołbiony przez komunistów. Wracając jednakże do zasadniczego pytania pani redaktor o to przygotowanie do wyborów, to nie wybór, czy nie decyzja o samej ordynacji, ale sposób przygotowania do tych wyborów przez znów ogromną falę aresztów wśród sympatyków i działaczy PSL-u, jedynej liczącej się opozycji politycznej. Proszę sobie wyobrazić, ponad 520 tysięcy osób zostało pozbawionych praw wyborczych przed tymi wyborami. Na mocy decyzji praktycznie rzecz biorąc Urzędów Bezpieczeństwa utworzono 52 komisje wyborcze, te wyższego szczebla, które miały ostatecznie liczyć z okręgów głosy. Do ani jednej z tych 52 komisji okręgowych nie dopuszczono działacza czy męża zaufania PSL-u. No to już z góry niejako gwarantowało możliwość całkowitego sfałszowania w wyniku tych wyborów. A więc terror, manipulacja, zastraszanie i agitowanie. Powołano do życia takie wojskowe grupy agitacyjne, które jeździły po wsiach, po miastach, po miasteczkach w mundurach i z bronią w ręku zachęcając do głosowania na jedynie słuszną listę bloku stronic demokratycznych. Ponad 100 tysięcy takich wieców zorganizowano. Kto za tym wszystkim stał? Przytaczane już przeze mnie nazwisko organizatora zwycięstwa wyborczego, wcześniej zwycięstwa w referendum, mówię oczywiście w cudzysłowie zwycięstwa PPR-u, pułkownik Aaron Pałkin, przysłany z Moskwy właśnie jako wybitny specjalista w dziedzinie fałszowania wyborów. Historia Żywa